So in we do, a Więc we wszystkim, co robimy, jest pewien proces. So in a process, that process will a Więc poprzez podążanie za procesem, ten proces wygeneruje jakiś rezultat. So the powodem dla którego chcemy mieć jakiś rezultat jest pewne doświadczenie chcemy być szczęśliwi so szczęście nie wywodzi się tylko i wyłącznie z takiej transformacji materialnej energii but It's it's how we perceive the experience that actually defines whether we're happy or not by this application. Um, so this um, how you say. More, they put more curtains, the stuff that would dampen you, cut the sharp sounds. I'm just saying you're not going to do that now. But I'm saying that will cut out because these kind of here it echoes, so the sharp sounds get you. But if it's if it's acoustically dead, then it, sounds don't bother you. So then, does that make sense? It would just make it easier for. More decorations. Yeah uwagi techniczne nie będę tłumaczył dotyczące yeah. pochłaniania dźwięku so means in defining what makes definiowaniu co nas co sprawia nam że jesteśmy szczęśliwi then the um, Więc te uh czy guny, które towarzyszą wynikowi, są tym, czym doświadczamy. w tym, co tym, co jest w tym, co jest tym, więc powiedzmy, że ktoś nam daje coś bardzo ładnego, ale ich nastawienie jest bardzo złe. Albo ktoś nam daje coś bardzo zwykłego, albo prostego, ale nastrój, w jakim to daje, jest bardzo ładny. Rozumiemy? Więc to nastawienie z jakim działamy jest najważniejszym elementem, najważniejszym. Współczesne społeczeństwo stara się nam narzucić, że tak naprawdę wiedza, czy wynik, czy produkt, który otrzymamy na końcu, to jest to, co daje nam szczęście. Ale jest zupełnie odwrotnie. So, this attitude, since that's such a major aspect, I teraz ponieważ to nastawienie to jest tak bardzo ważny punkt, aspekt tak jak powiedzmy, że jesteśmy szczęśliwi to jest pewne nastawienie, pewne poczucie right? it's not a skill, it's not an endeavor. to nie jest umiejętność, to nie jest wysiłek to nie jest umiejętność, to nie jest wysiłek to nie jest jakaś wiedza, że ja wiem, jak mam być szczęśliwy, dlatego jestem szczęśliwy. I teraz w zależności od tego, jakie mamy nastawienie, tak będziemy postrzegać rezultaty. A jaką wiedzę i umiejętności masz, to to będziesz stosować. To są takie dwie równoległe strony, ścieżki. Z jednej strony mamy wiedzę, umiejętności i to, co wyprodukujemy, jakiś efekt, a z drugiej strony mamy nastawienie, które mamy podczas, kiedy je otrzymamy. Does sens. Ma to jaki sens? Dlatego widzimy, że tak duży nacisk jest składzony w etykiecie Wajśnava, jest składzony na nasze nastawienie. Czy to ma sens? Dlatego wielu powie, że jesteśmy sentymentalistami. Z tego powodu możemy powiedzieć, że jesteśmy sentymentalni albo nie jesteśmy praktyczni. Ale prawda jest taka, że nie będąc sentymentalny i będąc tylko praktycznym, no to kto czuje się szczęśliwy w takim świecie? Czy jest ktoś, kto jest szczęśliwy w świecie? Mam jakieś nazwisko, osoby? Można sprawdzić kto jest najbogatszym osobą na świecie, Najstarszy, najbogatszy, najszor, najchudszy, jak najgrubszy, cokolwiek chcecie zobaczyć. Ale czy jest jakakolwiek statystyka na no to, kto z nich jest szczęśliwy? to Wszyscy chodzą na lekcje historii niektórym się lekcje historii nie podobały innym jeszcze mniej czasami komuś się rzeczywiście podobały słyszeliśmy o cywilizacjach które powstawały i upadały individuals making które robiły wielki wysiłek knowledge great skills wielka wiedza wielkie umiejętności czy jest jakikolwiek moment, w którym jakikolwiek nauczyciel historii powiedział wam, kto był szczęśliwy? No The whole world is trying to be happy. Cały świat stara się być szczęśliwy. Something so important coś tak ważnego jak to not discussed. I w ogóle nie jest to dyskutowane. Rzeczy, które są postrzegane jako te, które mają sprawić, że jesteśmy szczęśliwi, one są dyskutowane. Right? Bogactwo, wpływ, you know, beauty, piękność, facilities, posiadłości, you know, social status społeczny. Wszystko to jest dyskutowane. But is it ever discussed that someone is happy because of those things? Ale czy kiedykolwiek jest dyskutowane, że ktoś jest szczęśliwy z powodu tych rzeczy? No, nie. Ponieważ dusza nie może być szczęśliwa w żadnym z tych obszarów. But that doesn't mean that facilities aren't used. No, ale my nie mówimy, że te różnego rodzaju zasoby nie są używane. Nie mówimy, że one nie są potrzebne w świadomej boga społeczności. But what co were discussing is, is that the, the facilities themselves the efforts to get those facilities that on no level has anyone ever defined that people are happy because of it. Ale my mówimy, że jakby skupianie się na tych zasobach czy wysiłkach, żeby je osiągać, to my mówimy, że nie, nikt nigdy nie zdefiniował, że ktoś, ktokolwiek, kiedykolwiek czuł się szczęśliwy z, tych, z, nich, z, jego, z ich powodu. Right. So, therefore, material facilities and knowledge and results have never actually made anybody happy. Dlatego materialne bogactwa, wiedza czy re rezultaty działań nigdy nikogo nie, nie doprowadziły do szczęścia. Można byłoby powiedzieć, ale nie, tu w przeszłości to były takie chwile, kiedy rzeczywiście ktoś czuł się szczęśliwy, ale wtedy jest pytanie, czemu używamy słowa momenty, chwile. To jest jedna jedenaasta sekundy. That's a moment. To jest moment. So when someone says, "I think I had a moment," <laughs> it <laughs> was one eleventh of a second. Jeżeli ktoś mówi, że "oh, miałem taką chwilę," to znaczy, że to jest jedna jedenaasta sekundy. Right? So add up all those moments in your life, and if you get one full second, you're doing pretty good. Więc dodajmy wszystkie te momenty w naszej życiu. Jeżeli złoży się z tego jedna sekunda, to znaczy, że robimy całkiem, mamy całkiem niezły wynik. Club? <grywa> Jesteście w klubie jednosekundowców? <grywa> yeah. so I więc to good, dobrze, ale jeśli w rzeczywistości look na to, That's to Więc to bardzo dobrze brzmi, ale w rzeczywistości, jeżeli spojrzymy na wszystko, czym mówią ludzie, right? like we said, wealth, power, władza, fame, beauty, władza, right? sława, piękność, wiedza, wyrzeczenie. If let's say we made you king of the world. Jeżeli, jeżeli sprawdziliśmy, że bylibyście królem wszechświata, królem świata przez jedną jedenastą sekundę. Czy uznalibyśmy to za rzeczywiste, za prawdziwe? Dajemy Ci bilion, miliard euro na jedną jedenastą sekundę that mm. Dlatego jeżeli spojrzymy na to w taki rzeczywisty sposób nie uznamy tego za żadną rzeczywistą substancję konkret. Right? wartość, right? So words, mm. Te rzeczy, zewnętrzne rzeczy niczego nie stworzą. experience of happiness that we gain even though it's so small. That will Ale to doświadczenie, które mamy, to szczęście, które odczuwamy, mimo że jest tak małe, to tworzy rzeczywistą wartość. Ludzie o tym pamiętają, right? You know, it's just like, I say, a ghost of uh, something significant in their life, even though it's just a moment, people are still talking about it now. I mean, it's just, I just read something, some Program, Więc jeżeli weźmiemy się takie momenty, ludzie do tej pory wspominają, jak dopiero co czytałem jakiś artykuł, w którym coś pisali o drugiej wojnie światowej, ludzie do tej pory jakby wspominają ten moment. Mówią o nim. Ale to A tu już 60, 70 lat temu. You know? so Ludzie o nich nie zapomniają i dlaczego o nich nie zapomniają? Oni ludzie o nich nie zapominają. That's because the soul że dusza jest sat, chit i ananda. So Więc what's what's really to, co jest wiedzą, szczęściem i i wiecznością to jest to, co dusza rzeczywi w rzeczywistości rejestruje. So, means, in other words, situations are that, I say, where one experiences eternity. to są w tym momencie, kiedy ktoś doświadcza wieczności. Right. A a action is where one experiences knowledge. Akcja czy działanie to jest moment, w którym ktoś doświadcza wiedzy. A rezultaty to są momenty, kiedy odczuwamy szczęście. Więc tak naprawdę momenty, w których ludzie starają się wyprodukować, jakieś stworzyć jakieś rezultaty, to tak naprawdę nie są istotne rzeczy dla duszy. Ale to, co jest ważne dla duszy, to, to jest to doświadczenie, które jest z tego wyciągnięte. Więc ważne, że, że istotne nie jest to, co jest zewnętrzne, tylko to, jak nasz umysł to postrzega. Więc teraz to postrzeganie jest oparte na postawie. Dlatego ta postawa staje się najważniejszym elementem. Nie ma znaczenia ile masz wiedzy, jakim jesteś ekspertem czy jakim jesteś zdolnym, ważne jakie masz nastawienie. Right? Yeah. So that's why the Lord Chaitanya points out that if you're going to be involved in the process, of devotional service than this attitude of humility, tolerance, having respect for others, not looking for respect for yourselves. That can keep you on the platform of always being able to be absorbed in Krishna consciousness. Dlatego Pan Czajtania mówi o tym, że jeżeli właśnie chcemy podjąć ten proces, to istotna jest ta pokora yy, i nastawienie, z jakim działamy. I to jest to, co trzyma nas, nas w procesie duchowym. Pokora. Pokora, humility, humility, humbleness, humility. humility. humility. humility. Oh. So, so, then it's a, it's a transcendental uh, process that you have to have these every time. So, this uh, people when they eat them they should remember. Uh, Osoby, które jedzą pakory attitude of humility, right? powinni pamiętać o pokorze w momencie, kiedy jedzą pakorę. Yeah. Okay. yeah. I ta pok pokora jest po to, żeby zadowolić Boga. Bo Boga so odznacza nieoferowane pokory. Ale jak je oferujemy, no to wtedy jest persanem. Tak, oh? yes. okej. Okay. So that then becomes a very important aspect of the philosophy and practice. To bardzo takim ważnym elementem filozofii i praktyki. Yes. So now if we're going to go into I say The of being Krishna I teraz jeżeli wejdziemy w to, jaki jest proces bycia świadomym Kryszny, to znaczy, że widzimy wszystko w powiązaniu z Kryszną, to znaczy okay. być świadomym Kryszny. Then you have being favorably Krishna conscious. Potem można być tak sprzyjająco świadomy Kryszny. To right? znaczy, Was very Krishna conscious. Więc na przykład Kamsa był bardzo świadomy Kryszny. On był tak zaabsorbowany świadomością Kryszny, że nie mógł spać. Ale czy to było przyjazne nastawienie? Więc co tworzy różnicę pomiędzy przyjaznym, a nieprzyjaznym nastawieniem? Nastawienie postawa. Wtedy jest ona wolna od karmy i od giany. Karma oznacza, że ja chcę mieć rezultat, w situations. poprzez pozytywne zbieranie czy kumulowanie e, materialnych e, dumy. Dóbr, tak, dóbr. Dóbr, mhm. A giana oznacza że chcę się pozbyć tych wszystkich sytuacji które powodują że jestem nieszczęśliwy Więc jakby staramy się wymyśleć, jak pozbyć się problemów, żebyśmy mogli być szczęśliwi posiadając te dobra, które mamy. Yeah, so, but, so where is in that? Ale gdzie jest w tym Kryszna? So mm, dlatego e, czysta, czysta służba oddania jest wolna od tego również. Right? So then rzeczy nie w things not in relationship to us. But in relationship to Krishna. Hmm. czyli widzimy rzeczy nie w związku z nami ale w związku z Kryszną. So ten proces prze, e, wychodzi poza karmę i gyanę jeżeli jest osobisty Osobisty znaczy takie, w której można zachodzi interakcja. teraz personalnie, ktoś może powiedzieć że coś o sobie personalnie. Ale to nie włącza innych. my personal interest, my pers everything is about so-called being personal, but it just means yourself mój personalne zainteresowanie, wszystko ma taki, może mieć aspekt moje, mojego personalnego, ale chodzi tylko w tym o mnie. I wtedy mamy perspektywę świata na tym stworzoną. Jak świat oddziaływuje na mnie? W other words, The that I'm the of mm, czyli to taka koncepcja, że ja jestem w środku wszystkiego, centrum wszystkiego. personal means you as a person are interacting with others as persons. Mm, a personalnie tak naprawdę znaczy, że ja jako osoba mam jakąś interakcję z inną osobą, z innymi. To znaczy, we have this idea of trying to make ourselves happy It's because we are a person. Więc mamy ten pomysł, żeby starać się być szczęśliwy, ponieważ my jesteśmy osobą. Ale to nigdy nie wejdzie na taki wieczny poziom, dopóty, dopóki nie zauważymy, że inni też są osobami. And where does that come from? Więc skąd to perso to ta personalność pochodzi? Pochodzi right. od Krishna. Więc kiedy patrzymy na personalnie, na Krysznę, że on jest osobą i my jesteśmy osobą, która chce jego zadowolić jako osobę, wtedy proces staje się doskonały i tutaj pan chitanya mówi o tym że szacunek dla innych oznacza że widzimy pozycję w której oni są żeby posiadać szacunek, żeby mieć dla kogoś szacunek, tak naprawdę trzeba mieć wiedzę. Osoba, która jest wyedukowana, może okazywać szacunek. Jeżeli nie jesteśmy wyedukowani, nie możemy okazywać szacunku. symptoms. Więc powinniśmy wiedzieć, co jest godne szacunku i jak rozpoznać elementy tego, symptomy tego. I potem jak, będzie, jak, jak już mamy tę wiedzę, to jak możemy docenić ten szacunek? Nie możemy szukać tego szacunku dla samych siebie. Ponieważ jak się na sobie, jak się na innych Ponieważ, jak jesteś skoncentrowany na sobie, skoncentrowana na sobie, to w jaki sposób skoncentrujesz się na tym kimś, z kim masz mieć interakcję. So means that we we know who we are and how we fit into that, that in, that situation. Więc jeżeli wiemy, kim my jesteśmy, jak pasujemy do tej sytuacji, do tego otoczenia, albo do tego związku, ale skupienie musi być na tej drugiej osobie. Więc jak my możemy zdefiniować tą drugą osobę? To znaczy, więc oni są takim indywiduum osobą indywidualną w stworzeniu Kryszny. więc skoro oni są częścią stworzenia Kryszny, to znaczy że oni są częścią Kryszny. częścią That's what we're trying to get to. są połączeni z Kryszną i tego chcemy do tego chcemy dojść simply bo w świetnym razie jeżeli weźmiemy tylko tą pierwszą część o której mówiliśmy you know focusing on the others trying to please others and all that that will go down in any kind of more intellectual more liberal uh, you know cultural environment docenianie innych innych osób jakby dbanie o nich, to to będzie się odbywać w każdym innym, bardziej intelektualnym czy wykształconym towarzystwie osób. Right? To będzie doceniane. Chcesz pomagać innym, bierzesz pod uwagę innych, jesteś kulturalny wobec innych innych, szanujesz innych, Okażuj, okazujesz szacunek, pomagasz. Mm -hmm. One of the tricks is you don't project energy because when you project energy, then that um, puts the focus on yourself. And as soon as you do that, it changes the environment. So according to quantum physics, as soon as you observe something, it changes. So if you want to try to get a natural kind of thing, you have to learn how to keep your energy neutral. So as so you say, oh, hey, here's a good shot, and you're putting out that energy, people will catch that. And immediately you're putting out the energy. It's kind of like, what's this? And so they'll pull in. You understand? In other words, a good photographer, you don't even see. The yeah. ones that are up there, I got a camera, I got to get this, you know, this is going on the Internet, this is going on the world, those are the worst photographers in the world, absolute worst. Zgodnie z fizyką kwantową, jeżeli skierujemy gdzieś energię, no to w tym momencie tam ona idzie. W momencie, kiedy, więc w momencie, kiedy my będziemy skupiali energię na innych, to wtedy to będzie działać. Jeżeli my będziemy skupiali energię na sobie, to w tym momencie to nie będzie działać. Macharż tutaj podał przykład fotografów, że są fotografowie, których... Nie widać, kiedy robią zdjęcia, to są najlepsi fotografowie, a są tacy, którzy mają tu aparat, tutaj chodzą, tu się pokazują, są, tu jest na cały świat, i do moje zdjęcia, to w tym momencie to są najgorsi fotografowie na świecie. Ale dobry fotograf, nawet nie wiemy, że on tam jest, dlatego on robi dobre zdjęcie. Czy to ma sens. So the difficulty comes is that we're using these modern concepts. Trudność pojawia się w tym, że używamy takich współczesnych pomysłów, konceptów, but that modern concept ends with the point what we discussed in the beginning: "I'll be happy in such an environment." Ale to współczesne podejście kończy się w momencie, o którym mówiliśmy na samym początku, że ja będę szczęśliwy w takim otoczeniu. That um... hmm. means the Attitude behind this is the thought that I as an individual would want to be part of such a community in which everybody cares about everybody else. Why? Because then I'll be cared about. Więc element jest taki, że ja chciałbym brać udział w społeczności, w, których, w której wszyscy troszczą się o siebie dlaczego dlatego że wtedy ktoś się mną też zatroszczy so in other words it's mercenary without getting any money mercenary in other words it's Aha. it's it's like a businessman he does things because he'll get but you don't even get money for it to jest tak jakby być najemnikiem czy być najemcą ale nawet nie zostawać za to pieniądze so it's Does this make sense so there's this idea that that's where i'll be happy but again we're just externals więc to jest ta taka jakby mm, pułapka, że jeżeli my szu nie, nie szukamy miejsca dla, w, w którym ktoś opiekuje się nami jeżeli będziemy w ten sposób szukać to e nie ma tego nastawienia służenia. Chodzi o to, żebyśmy mieli nastawienie służenia. Czy to miało jakiś sens? Więc kiedy widzimy, że wszystko jest połączone z Kryszną, wszystko jest energią Kryszny, How that energy functions is based on Krishna's desire. I to jak te energie funkcjonują, to jest oparte na pragnieniach Krishna. The laws of nature come from Krishna. Prawa natury pochodzą od Kryszny. They don't come from us. One nie pochodzą od nas. Right? Otherwise, then you would see from country to country, from house to house, from room to room in the house, there would be different laws going on. W innym wypadku byśmy widzieli, że z kraju do kraju, z mieszkania do mieszkania, z pokoju do pokoju funkcjonowałyby inne prawa. Jeżeli weszlibyśmy do pokoju nastolatka, to tam panowałyby takie prawa natury, że żaden dorosły człowiek nie byłby nawet się w stanie zbliżyć, żeby zapukać do drzwi, nice food would just manifest. Ładne jedzenie, przyjemne jedzenie, by się po prostu samo manifestowało. Wszystkie ubrania i inne rzeczy by po prostu pojawiały się. Można było tam siedzieć cały dzień na Facebooku. Idealny świat. Ale zdaje się, że to tak nie działa. To są same modes of nature, same wherever you jesteś, anywhere w creation. To są te same siły natury materialnej, te same prawa natury w każdym zakątku wszechświata, gdzie się znajdziemy. To są Krishna's prawa. Więc jeżeli ja wiem o tym, że to jest Kryszne stworzenie, to ja będę szanował prawa natury i całą tego, kre tą kreację, dlatego, że one należą do Kryszny. I nie poszukiwanie szacunku dla samego siebie oznacza, że ja będę zaangażowany w ten proces, dlatego, że On zadowala Krysznę. Nie po to, żebym coś mógł z tego więc to jest personalne, dlatego że w momencie, kiedy e, będziemy chcieli zadowolić Krysznę, no to o to w tym chodzi, że będziemy chcieli zadowolić Krysznę i jak to zadowoli nas. To jest wtedy personalne. But, so, therefore, it's not a focus, as we mentioned before. Więc to skupienie, czy punkt istotny nie jest na tym, że o, świat jest taki piękny, będziemy dla siebie mili i uprzejmi, tylko na tym, co rzeczywiście spowoduje, że będziemy czuli szczęście w takim otoczeniu. Więc podejście Bhakty czy Wielbiciela jest takie, co zadowodzi Kryszne i Baktów, a nie to, jaki ja jaką mi ja korzyść osiągnę z tego co się będzie działo między nimi so we're taken care of in the więc my tak czy siak jesteśmy zadbani w całym tym procesie right? so therefore whatever is our position whatever laws govern that situation having respect for those laws and having respect for others involved in that situation i therefore apply myself in the situation to get whatever is the recommended results więc dlatego jakakolwiek by nie była sytuacja, jakiekolwiek prawa by nie funkcjonowały w danej sytuacji, to ja będę starał się działać zgodnie z tymi sytuacjami bez zwrócenia uwagi na to, jakie rezultaty ja z tego osiągnę. Będę szanować te prawa. Ale pojawią się rezultaty, one są po to, żeby zadowolić Krysznę. To jest to, co powoduje, że rzeczy działają właściwie. Ma Czy ma to sens? Więc to jest jedyny proces, w ramach którego można być szczęśliwym. Teraz right. powiedzmy, że jesteśmy w jakiejś sytuacji, and the situation is going quite nicely. Sytuacja całkiem nieźle idzie. Czy świadomie czy nieświadomie te prawa natury są przestrzegane? I Mamy z tego dobre doświadczenie. W tym doświadczeniu my czujemy, że będziemy szczęśliwi zawsze. Right? Więc skąd pojawia nam się to na zawsze? are Oczywiście jesteśmy wieczni. But where do we get that unlimited feeling from? Ale skąd my bierzemy to takie poczucie nieskończoności? We're Jesteśmy jedną dziesięciotysięczną czubka włosa. unlimited there. Nie ma tam zbyt wiele nieskończoności, więc skąd my mamy to poczucie? Ponieważ my e, przestrzegamy tych reguł, one są częścią Kryszny i my w ten sposób łączymy się z Kryszną, podążając za tymi prawami, i łączymy się z Brahmanem, czyli z nieskończonością. Hence feeling of unlimited. I stąd bierze się to poczucie nieskończoności. I to będzie to coś, co będziemy uważać za tą, tą jedną chwilę, ten moment wspaniały. Więc, dlatego możemy zrozumieć, że to jest to, chcemy, to, że chcemy, jest to, więc dlatego tak naprawdę tą, tą wagę szczęścia, którą odczu odczuwamy, ona bierze się z połączenia z nieskończonością. Dlatego doświadczenie, które nie łączy nas z tą nieskończonością, nie jest uważane za jakieś wspaniałe doświadczenie. Więc teraz, jeśli to jest tylko połączenie z Brahmand, through, the laws of nature, Więc jeżeli to jest tylko i wyłącznie łączenie się z, Bra z brahmanem poprzez właściwe przestrzeganie praw natury, i już jesteśmy pod takim wrażeniem tym. So then what about uh, the aspect of devotional service, where it said that that happiness więc jeżeli tak jesteśmy pod tak dużym wrażeniem tego tej nieskończoności którą odczuwamy no to co dopiero mówić o procesie bhakti który jest uważany który o szczęściem, które daje proces bhakti który jest w porównaniu z, tą, z tym brahmanem to jest jak jedna e, część kropli w oceanie. Dlatego naturalną pozycją żywej istoty jest służenie tej wyższej instancji, wyższej kreacji, wyższej osoby. words, for the living żywej istoty w connection więc to połączenie, ten personalny stosunek do Boga, do Krishna, z tą nieskończonością, to jest to, co powoduje, że my jeszcze bardziej odczuwamy to szczęście. Czy to ma sens? isn't really ma alternative connecting to the supreme to get any kind of experience that has any uh, significance for the living entity. Więc tak naprawdę nie ma żadnej alternatywy zamiast połączenia się z najwyższym żeby otrzymać jakiekolwiek y, takie doświadczenia dla żywej istoty. And the natural position for that is out of respect of that supreme person and their uh, how you say their creation i naturalnym sposobem na to jest właśnie ustawa szacunku wobec tej e, wyższej istoty i jej kreacji. Dlatego e, e, starożytne księgi zalecają pewne rzeczy. the purpose of trying to apply those to please i te zalecenia są po to, żebyśmy byli w stanie zastosować pewne reguły, żeby zadowolić Pana. Ale żeby być tego świadomym i żeby być zainteresowaną, żeby brać w tym udział, do tego potrzebna jest odpowiednia postawa. Postawa, ten szacunek po, zaczyna się od, od tolerancji, pokory i szacunku. Ta postawa zaczyna się od tolerancji, pokory i szacunku. Bo jeżeli tego nie ma, to w jaki sposób będziemy mieli pozytywne nastawienie, pozytywną postawę? Czy ma to sens? Jakieś pytania do tej części? At least it wasn't Swahili this time. Yes. <laughs> yes. Krzyszna Kirtan prawo mówił, że nie do końca zrozumiał, jak to jest to połączenie, że odczuwamy jakąś relację z osobą i skąd się że to poczuwanie nieskończoności czy nieskończonego szczęścia. W dużym skrócie. Poczucie nieskończoności czujemy, bo Krishna jest nieskończony. I my Uważamy to za coś ważnego. Więc tutaj można by to po, o, uznać za szczęście. Ale tak naprawdę prawdziwe szczęście to jest moment kiedy Krishna jest zadowolony kiedy łączymy się z Bhadrini Shakti. That sense. So we were just showing that even here we'll only consider something significant. When we gain that kind of więc mówiliśmy o tym, że tutaj tylko i wyłącznie wtedy poczujemy, że coś jest ważne, kiedy poczujemy pewnego rodzaju takie właśnie doświadczenie. Based on? I skąd się bierze to doświadczenie? To znaczy, że robimy coś, of a particular quality that będzie... We'll Robimy coś, dlatego, że będzie pewna określona jakość, którą z tego uzyskamy. Does that make sense? So it's an experience gain. Więc pewne doświadczenie dostaniemy, uzyskamy. Let us take a slug. Weźmy na przykład jego ślimaka. Okay. Not known for very fast. Znany za nieporuszanie się zbyt szybko. Ale w ich they're są moving tak szybko, jak my. Ale w ich umyśle pewnie myślą, że poruszają się tak tak szybko, jak my. So our walking would basically be like super travel, for them, you know, like mach ten or something. Więc nasze chodzenie dla ślimaka jest jak Mac 10, jakaś super szybka prędkość. Right? So, it's the experience we're looking for, not actually the movement of quickness. Więc jest to. Doświadczenie, na co my zwracamy uwagę, a nie rzeczywista szybkość poruszania się. Ale jeżeli szukamy tego doświadczenia, tej prędkości, to tak naprawdę najpierw skupiając się na sobie, my definiujemy, co nazwiemy szybkością. Jedziesz Mercedes MS120 na autostradzie. Czy odczuwasz prędkość? Nie. To jest jak siedzenie w fotelu na, w pokoju dziennym. next Obok ciebie na autostradzie. is a guy on his Ducati Monster. Ale jedzie swoim Ducati Monsterem. Is he experiencing speed? Czy on odczuwa prędkość? Yeah, that's why he's doing it. Tak, tak dlatego on to robi. So it's not that that amount of how quickly you're moving from point A to point B is the experience you get from it. Więc nie chodzi o to, jak szybko przemieszczasz się z punktu A do punktu B, ale to uczucie, to doświadczenie, które z tego otrzymujesz. So Więc dla gościa w Mercedesie no, to jest ten luksus, ta wygoda, którą on z tego czerpie. Dla gościa w to jest speed, to excitement, that adventure. A ten człowiek na motorze, no to dla niego to jest to, ta ekscytacja, ta przygoda, to podniecenie. A jeżeli byśmy jechali te 120 polskim Fiatem, no to to może być bardziej horror i czy przypadkiem zaraz nie wybuchniemy. Right. So, tak, it That is what we're Więc my przyjmujemy, że to tak naprawdę sytuacja jest tym czymś, co my doświadczamy. But it's the quality that we're looking for in that situation that is actually generating the experience. Ale to tak naprawdę jakaś wartość w danej sytuacji, której my szukamy, której my pragniemy, to jest to, co generuje doświadczenie people Dlaczego ludzie tak naprawdę robią coś, robią coś po to, żeby otrzymać pewną jakość, którą mogliby oni uzyskać? That sens? So, that's why you pick something is which quality you want to experience. Dlatego coś wybieramy. Wybieramy coś dlatego, że to jest dana jakość, którą chcemy odczuć, doświadczyć. Wszystko, co robimy, wszystko, co robimy chodzi tylko o to, jaką, jakie doświadczenie my uzyskamy z robienia tego. Więc nie jest to ta rzecz Kładziemy nacisk na jakąś rzecz, dlatego że przez tą rzecz to jest to doświadczenie do nas przychodzi. Ale to jest tak naprawdę tylko medium, poprzez które to doświadczenie jest uzyskane. Więc, right? so, therefore um, the focus in the modern więc takie współczesne podejście to jest generowanie czy tworzenie sytuacji czy przedmiotów, które, przy których moglibyśmy odczuć jakąś tam jakość right? czy szczęście. But there's no training in how to do that. Ale nie ma żadnego szkolenia jak to osiągnąć. Because that's not the purpose of the system ponieważ to nie jest cel tego systemu. Means somebody is organizing things in such a way that you are going to get involved. Ktoś organizuje rzeczy w taki sposób, żebyś ty był zaangażowany, była zaangażowana. You getting involved means they'll get facility. Twoje zaangażowanie powoduje, że oni otrzymują pewne dobre. Then using that facility i używając te dobra, które uzyskali, oni będą starali się być szczęśliwi. A w jaki sposób ja spowoduję, żebyś ty był zaangażowany? Poprzez obiecanie ci, że ty też będziesz szczęśliwy poprzez twoje zaangażowanie. Ale Trenowanie, czy uczenie Ciebie, jak mógłbyś rzeczywiście odczuć to szczęście w tym wszystkim, nie ma dla nich znaczenia, bo to oni chcą rezultatów. Jest że mnie setki tysięcy billboardów dookoła tutaj. Na nich są ludzie, którzy są uśmiechnięci i szczęśliwi. I co oni mają? Coś co wszyscy mają. itself happy. Więc jeżeli to ta rzecz, którą oni mają, rzeczywiście powodowałaby, że jesteśmy szczęśliwi. To wszędzie, gdzie pójdziemy w Warszawie, powinniśmy widzieć ludzie z tym uśmiechem pewności na How many people here use Rexona deodorant? Ile osób tutaj używa dezodorantów reksona? So Więc musicie cały czas oglądać się, gdzie idziecie, bo jest jakiś facet, którego goni 26 dziewczyn? You know what I'm saying? So that's whole point is, is we'll get involved because there's that idea I could be happy. My się angażujemy dlatego, że mamy taki pomysł, że moglibyśmy z tego być szczęśliwi. Ale to, czego rzeczywiście szukamy, czy to jest w jakikolwiek sposób dyskutowane. Więc niektóre będą wyciągały zadawalanie zmysłów, inne będą wyciągały pewne jakieś wartości, cechy, w zależności od reklamy. Ale czy jest jakiekolwiek szkolenie jakie są wartości jakie, są, czy, jakie, jakie wysiłki można robić po to żeby osiągać dane rezultaty The idea is just no, if you have money you have a big house you have nie. Pomysł jest taki, że masz duży dom, dwa samochody, to jesteś szczęśliwy. Tak jest. Więc jest takie podejście, że jeżeli to masz, to powinieneś być szczęśliwy. Ale czego ty tak naprawdę szukasz? To nie jest ta rzecz. To nie jest ta rzecz, tylko pewna wartość, którą ta rzecz... Zakładamy, że mogłoby wygenerować, Samy sens? Się, tylko dlatego, kiedy się faktycznie skupiamy na drugiej osobie, na krysznie i w ten sposób możemy ciągle doświadczać tego tak do, przychodzącego do nas doświadczenia. Tylko w ten sposób, że to jest jedyny proces, jak możemy być szczęśliwi. Tak to rozumiem. Ale jak w to się wpasowuje ważność tego nastawienia szacunku? Mm -hmm. what <laughs> Oh no how does respect come into this to means in other words you're only going to get this experience of the quality when you connect with the quality Możesz dostać tylko i wyłącznie odczucie tej jakości jeżeli połączysz się z tą jakością And in Gita we see when Krishna defining the universal form, those qualities that we're looking for that's krishna w gicie, tak, te cechy ktore e, których rzeczywiście szukamy tych wartości to są cechy kryszne to jest napisane w gicie right. so then if they're krishna that means how are you going to deal with them mniejszy jeżeli to jest krishna to w jaki sposób będziemy się z nimi obchodzić according to what we like or what krishna likes Zgodnie z tym, co my lubimy, czy zgodnie z tym, co Krishna lubi. That's respect. I to jest szacunek. Więc jakby przyjmowanie pozycji innej osoby i działanie zgodnie z tą pozycją, którą przyjęliśmy, to jest szacunek. Jak powiedzmy, że na przykład jest bogata osoba is, is a opulence of Krishna. Ale bogactwo jest własnością Krishny. So wealth itself, the experience gained from wealth, the potency that is there in wealth, that's all Krishna. Więc odczucie bycia bogatym, samo bogactwo, jakby potencjał, który daje bogactwo, to są wszystko elementy Krishna. To jest to pochodzi od Krishny. Therefore, then for an individual to have that means they in some way or other Properly followed God's laws in connection with wealth. Więc jeżeli ktoś posiada to bogactwo, to znaczy, że w jakimś momencie postępował zgodnie z, tym, z tymi prawami, które są ustanowione, związane, ustanowione, przez Boga, związane z bogactwem. Więc to bogactwo manifestuje się poprzez nich. Ale to i, i tak nadal jest bogactwo Krishna. Więc bogactwo Krishny jest szanowane. I te to osoby, które y, widzą to, mogą brać udział w manifestacji tego bogactwa. Więc bogata osoba jest szanowana za swój, za swoje bogactwo. Zawsze muszą być szanowani za to, że mają bogactwo. Ale to nie jest tak, że nie ma żadnej hierarchii w szacunku. Więc na materialnej platformie wiedza jest najwyżej. Potem jest wpływ, relacjanie, to jest związek a um, sacrifice poświęcenie right? ofiara bogactwo age wiek you know skill umiejętność kind of things, right? tego rodzaju rzeczy so this hierarchy means that one is more respected than the other i ta hierarchia znaczy że jedna rzecz jest bardziej szanowana od drugiej but since it's all krishna it all has to be respected ale ponieważ to jest wszystko Krishna, to wszystko powinno być szanowane. Więc intelektualista szanuje bogatą osobę za ich bogactwo, a osoba bogata powinna szanować intelektualistę za jego wiedzę. Ale z tych dwóch wiedza jest wyższa. Ale z tych dwóch wiedza jest wyższa. Ale oni oboje szanują się nawzajem. W znaczy. You know generally we see in the non-vedic it's whoever has one in you know to a volume that we would consider it's more there the respected one and no one else is respected. Tutaj w takim współczesnym świecie widzimy, że jeżeli jest ktoś kto ma trochę więcej od innych no to oni są szanowani, ale nikt inny szanowany nie jest. The vedic system it's all krishna so it all has to be respected ale w systemie wedyjskim to jest wszystko Kryszno, więc wszystko musi być szanowane. Right. That więc nawet psa należy szanować właściwie, ponieważ oni, mogą, one, oni, mają, oni są częścią energii Kryszny, która może odgryźć nam nogę, a my nie możemy tego zrobić. Szczególnie, jeżeli chcielibyśmy kontynuować używanie naszej nogi w służbie dla Krishna. Nie, działa to dość dobrze, bez żadnych koniecznych modyfikacji. I to nie jest tak, że Pitbull nie byłby szczęśliwy, mogąc zastosować swoją energię do tego, żeby dokonać tej drobnej modyfikacji. Keeping sufficient distance that he can't perform his magic. ale szanujemy go poprzez zachowanie odpowiedniego dystansu żeby on nie mógł dokonać swojej magicznej umiejętności makes sense? Yeah. Yes. Mówiłeś Maharaczu o dbaniu o innych? Jednym ze zdań, o mówiłeś, to jeżeli chcemy być skupioni na samych siebie, to powinniśmy zużyć energię na to, żeby dbać o innych, a nie żeby dbać o samych siebie. I z tego... I z tego procesu my odczuwamy to właśnie, że też jesteśmy, że ktoś się nami opiekuje. Ale tak szczerze mówiąc, to nie odczuwamy tego za dużo i za bardzo tutaj. So, I I would like to ask, where is this lack of feeling comes from? Because the process is easier and if ale pytanie jest czemu skąd odczuwamy brak, czemu skąd się bierze brak, bo proces, który jest opisany, zdaje się bardzo prosty, ale mm, zdaje się, że nie mamy tego odczuwania tutaj tego. And from your saying that this result is predictable. Można but, by powiedzieć, że ten rezultat, on jest przewidywalny. Ale na tym polu, na którym tutaj sobie operujemy, no to my nie odczuwamy tego. Dlaczego? There is any or Czy jest jakiś błąd, który popełniamy, że nie osiągamy tego samego rezultatu, który powinniśmy yes. uzyskać? Podstawową zasadą jest to, co jest związane z naturą warunkowaną. the difference between devotional and material, or spiritual and material, ponieważ różnica pomiędzy duchowym i materialnym, is that spiritual, you see, Krishna is the primary, and energy as the secondary, in which you interact with Krishna to make him happy. W tym pierwszym widać, że Kryszna jest najważniejszy, a jakby drugorzędna jest energia, z którą my oddziałujemy, żeby sprawić Krishnie przyjemność. Więc jakakolwiek jest sytuacja w świecie duchowym, to baktowie będą starali się widzieć tą sytuację i oddziaływać w niej, co w taki sposób, aby zadowolić Kryszny, co spowoduje, że Kryszna będzie szczęśliwy. Ale w materialnym podejściu my widzimy sytuację w taki sposób, nie jak zadowolić Krishna, tylko jak zadowolić nas siebie. Więc taka, taki, taka wizja duchowa to jest patrzenie, że Krishna jest najważniejszy. I sytuacje, w których się mo, mo, mogą wydarzyć, są po prostu wspierające to szczęście Krishna. Więc in w spiritual world w focus jest na Krishna. And just dealing in the environment is just in support of that. It's not the major point. Dlatego w świecie duchowym wszystko toczy się wokół tego, jak zadowolić Kryszna. Wszystkie sytuacje, które są e, tam wykonywane, są tylko i wyłącznie drugorzędne, które mają wspierać ten pierwszy punkt. Does that make sense? Well, material means we look at the secondary, and then we're focused on the secondary, how to manipulate the secondary, so that we'll get the happiness. A materialne podejście to my skupiamy się na tej drugorzędnej blance na drugorzędnych czynnościach na rzeczach które mają wygenerować nasze szczęście. So In other words, we're fo we we see the secondary aspects, but we're involved with him simply because of the the effect it will give for Krishna, who's, you know, another person. Więc widzimy te drugorzędne czynności, które się wykonuje, ale jesteśmy w niej zaangażowane tylko dlatego, że widzimy w nich sposób zadowolenia Kryszny, a On jest osobą. But when we look at the same situation for what we'll gain for ourselves, even though we're looking at that situation, it's actually about ourselves. So, so the, the focus is on doing that nicely because all get the benefit. A z drugiej strony, jeżeli patrzymy na te drugorzędne czynności, które mają spowodować nasze szczęście, to jest ta różnica, że my będziemy się starali je dobrze wykonywać po to, żebym to ja był szczęśliwy. Więc generalnie wydaje się, że to jest to samo, ale jest podstawowy punkt, że Działamy z otoczeniem po to, żeby zadowolić krysznę, albo działamy z otoczeniem po to, żeby zadowolić samych siebie. Więc my będziemy tak naprawdę ładnie zachowywać się z innymi do, do innych tak długo, jak będziemy widzieli, że oni ładnie i miło zachowują się wobec nas. Więc znalezienie kogoś, kogo można szanować, czy kto jest szanowany i szanuje innych, dlatego że ktoś jego szanuje, to jest bardzo łatwo dostrzec w wielu różnych społecznościach. said it right? Okay. Potem będą też osoby, które oczekują szacunku, ale nie szanują innych. Right. You know, standard no really standardowa mentalność, nikt tego tak naprawdę nie lubi. Right. So when that person falls off the cliff, Happy in the movie, Więc jeżeli right? taka yeah. osoba spada w przepaść, to wszyscy są szczęśliwi you know, na filmie. It, right? Zasłużył sobie. Right. Yeah. Then you have the person who, and so those two you're going to see. Więc te dwa rodzaje osób można spotkać. More rare is someone who doesn't respect anybody but does not expect any respect himself. Rzadziej można spotkać osoby, które nikogo nie szanują, ale też nie oczekują żadnego szacunku dla siebie. You know, Diogenes in his barrel or you know? Kto? Diogenes? Diogenes. his What about his aha, Diogenes, który żył w beczce. Więc on nikogo nie szanuje, ale on nie oczekuje, że ktokolwiek jego będzie szanował. Rare. but It's still negative. Ale to i tak jest negatywne. But to find where someone respects others and doesn't expect respect for themselves, that you just don't see. That's only there in the Vaishnav culture. Ale spotkanie osoby, które szanują innych, ale nie oczekują szacunku dla siebie, to jest bardzo rzadkie. Można to spotkać tylko w kulturze wejścia. Right. Does that make sense? So, if anybody's doing that to any degree, then that will be highly respected. You know, they'll be, how you say? They'll be on uh, you know, some talk show with uh, opera or, you know. Więc jeżeli byśmy spotkali jakąś taką osobę, ja która ja tak ja się zachowuje, to... byłby bardzo szanowany, wystąpiłby w jakimś talk show z oprą, Island, coś. To jest bardzo rzadkie. Ale w, w, w kulturze Vajśnawa to jest po prostu standard, do którego chcemy dążyć. Więc to więc brak szacunku bierze się z tego, że my chcemy szacunku bez szacowania z, z nikogo innego, bo my chcemy szacunek tylko dla siebie. So that's why it's difficult. Dlatego to jest trudne. Right? It's Chyba... Hmm? Oni, oni nie, o ile nie jest to zrobione na siłę, nie jest to... Że jeżeli nie okazujesz szacunku, to wylądujesz na takim jednym małym, przyjemnym obozie w Syberii. Więc wtedy wszyscy są bardzo, okazują bardzo dużo szacunku dla tego pana z Gruzji, tak? Stalina. Ale nie jest to tak naprawdę naturalne. Nie jest to koniecznie naturalne. Więc Staje się to naturalne w momencie, kiedy widzimy to w połączeniu z Najwyższym, najwyższym Panem i to połączenie powoduje, że to zaczyna działać. W świecie duchowym to są naturalne rzeczy, które się robi. Ponieważ my nie wiemy, my nie wiemy jak to robić, dlatego to jest nam wyłożone w, poprzez zasady i regulacje. I ponieważ to jest coś innego, niż to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, to wydaje się, że to są takie przygniatające, po prostu niesamowite, jakie zasady. A tak naprawdę to są bardzo proste rzeczy, które są zapisane. Czy to Tak. Więc... Weźmy cokolwiek, komuś najzwyczajniejszą rzecz. Od, otwier otwieranie drzwi samochodu. Okay, we Podchodzimy, otwieramy drzwi, i wchodzimy. Ale jeżeli spiszemy wszystkie rzeczy związane z otwieraniem drzwi samochodu. You know, you know, to the door handle. Najlepiej stanąć pod kątem 90 stopni do rączki od drzwi, so, drzwi samochodu. angle Your wrist being able to be bent. So therefore, to that, if you're at a 90 degree, you simply hold your arm out straight. But if you're going to be, let's say, at 80 degrees instead of 90, that means you're going to have to have a 10 degree angle uh, bend in your wrist when you grab the door. Więc jeżeli chcemy, to możemy lekko zmienić ten kąt podejścia do drzwi, ale jeżeli zmienimy ten kąt podejścia do drzwi, no to w tym momencie nasz nadgarstek również będzie musiał być zmieniony. Więc jeżeli podejdziemy pod kątem 90 stopni, to to będzie najprostsze, ale jeżeli podejdziemy pod kątem 80, no to wtedy trzeba nadgarstek również zgiąć pod kątem 80, 10 stopni, żeby razem wyszło na 90 i tak samo to ma zastosowanie, jeżeli masz kąt do drzwi 110, a nie 90. Więc z jakimkolwiek kątem podejdziemy do drzwi, to musi być to odzwierciedlone czy odbite w naszym kącie w nadgarstku. Czy to jest jasne? Ok, teraz kolejny punkt. Kolejny punkt. Jak daleko powinniśmy być od drzwi? Do you understand? You Jak mocno ciągnąć za klamkę, można mieć wiele różnych kategorii opisu opisu. czy już są Odzamkowane, kiedy chcesz je otworzyć. Czy próbujesz pociągnąć w momencie, kiedy one są już też otwierane i teraz, jeżeli one są ciągnięte i otwierane naraz i to nie wychodzi, no to trzeba znowu odciągnąć, zamknąć, otworzyć i wtedy znowu otworzyć. And believe it or not, kicking the door actually does not, in any mechanical way, cause the door to open. I wierzcie czy nie, ale kopanie w drzwi w żaden sposób nie powoduje, żeby one się otworzyły. Tak tak None of rękami, i krzyczenie, nic w żaden sposób nie, w, nie, nie, nie działa. Does And so, to open a door. W ten sposób myślę, że można by co najmniej stworzyć dziesięciostronicowy dokument, jak otworzyć drzwi. Ale jak łatwe jest to, żeby otworzyć drzwi? To jest ułamkowo-sekundowa operacja. Więc tak samo te wszystkie trudne opisy w literaturze, którą my widzimy, myślimy, że to jest po prostu przerost formy na treścią, to są te same proste rzeczy teraz, przerwa na reklamy, przemówienie sponsora, 10 minut przerwy i wrócimy, żeby kontynuować. Innymi słowy, przerwa 10 minut.